winy 43 tygodnia 2013 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski, jest ze mną również Marek Mazurkiewicz. Witam Państwa. Witamy. Dzisiaj ponownie spotykamy się w siedzibie Państwa Miasto, to jest bardzo przyjazne dla nas miejsce, jest tutaj naprawdę sympatycznie, chociaż robi się tłoczno, bo dzisiaj e, przeszliśmy nagrywać wcześniej audycję i okazało się, że jest mała kolizja. Tak, ktoś nam zajął salkę naszą ulubioną. Nie, my ją zajęliśmy komuś. Yy, no tak, ale w sensie, że ta salka już jest tak prawie nasza, w związku z tym ktoś nam bezczelnie zarezerwował ją. No, sytuacja była taka, że ktoś zarezerwował salę na godzinę 12 do 14. My przyszliśmy, przyszliśmy o 13 yy, i okazało się, że Sala jest pusta i ten kto zarezerwował nie przyszedł, no więc rozłożyliśmy sprzęt, usadowiliśmy się, a o 13 minut 4 przyszła pani, która powiedziała, że chce tę salę jednak, która była zarezerwowana. Zasady w każdym razie są tutaj takie, że no skoro ktoś nie przyszedł, nie przedłużył rezerwacji, nie potwierdził, że przyjdzie później, no to niestety ta rezerwacja przepada. Zwłaszcza, że to są rezerwacje bezpłatne, także każdy może skorzystać. Może nie powinniśmy tego mówić, bo... Bo jeszcze będzie większy to, tak Będzie tak, tak. coraz więcej ludzi. Proszę Państwa, nie rezerwujcie w Państwu miasto, my tu urzędujemy. My tutaj w soboty urzędujemy, ale to akurat tak wyszło dzisiaj, że wcześniej chcieliśmy przyjść, dlatego że w ostatniej chwili właściwie wypadł nam, nam ten wywiad, właściwie tobie wypadł, bo ty zrobiłeś ten wywiad, Marku. Tak, udało nam się zaprosić Łukasza Żebrowskiego, z polskiej młodzieży esperanckiej. A tam z tyłu tak ładnie szumi sobie y, herbatka, która się będzie gotować na tutaj, dzisiejsze spotkanie. Na dzisiejsze spotkanie warszawskie, otwarte wiki spotkanie po raz drugi. E, zapraszamy, jeśli ktoś zdąży usłyszeć o 16 w Radiu Wnet e, tą zapowiedź. W sobotę 26 października, to zapraszamy właśnie tutaj. Jesteśmy i tak do 20 jeszcze będziemy i można tutaj przyjść nas odwiedzić. Jak usłuży to o 16, to się zastanawiam, czy zdąży jeszcze na prezentację. Prezentacja jest zaplanowana na 16, więc może być, do 18, więc może być problem. No, może już nie zdąży na prezentację, ale zdąży, żeby się z nami spotkać w każdym tak. razie. Dyskusja, edytowanie piwo jest wpisane w programie. Piwo głośniej trzeba było powiedzieć chyba. Dobrze, wracamy do naszego programu. Dzisiaj 43 tydzień 2013 roku opowiemy o tym co się dzieje na tablicy ogłoszeń w wikipedii. O warszawskich otwartych wiki spotkaniach to już właściwie powiedzieliśmy. Wojna z firmami PR. To w Wikipedii się toczy taka wojna. nie? Wiem, no właśnie prasa taką wojnę kreuje, bym mhm. powiedział raczej. I wyniki największego konkursu fotograficznego na świecie. Wiki lubi zabytki. Opowiemy o tym, o tej narodowej części, czyli naszym polskim kawałku tego konkursu. Kolejny temat, batuta po raz kolejny. To takie hasło, które powraca od jakiegoś, co, co jakiś czas, ale artykuł jest o wiarygodności internetu w kontekście Wikipedii oczywiście i z Wolnej Kultury. Podcast Polskiego Radia, audycja na temat Digitalizacja Kultury, czyli Wielcy Mistrzowie na Twoim komputerze. Tutaj w notatkach będzie link bezpośredni do tej audycji, co jest ciekawe. Spamowanie na Facebooku, które odbywa się coraz bardziej agresywnie. YouTube i licencje Creative Commons i niespodzianki z tym związane. Również niespodzianki od Facebooka. Jakiś taki okres niespodzianek się zaczyna. Święta idą. Święta idą. Tak jeszcze przed tymi świętami parę niespodzianek. Nowości wydawnicze w stałej cenie przez rok jest nowy projekt ustawy o książce, czyli Polska Izba Książki chce regulować rynek. To nie ja umieściłem chyba to, to informację. Ja tak. To będziesz się spowiadał później. I Biblioteka Otwartej Nauki seria wypowiedzi o prawach autorskich. To chyba link do, też do jakichś yy, nagrań. Tak, czy? na YouTubie są nagrania, mm -hmm. można obejrzeć, posłuchać. Yy, dobrze, no to za, za, za, zaczynamy chyba od razu. Nie będziemy, na, tutaj no, nie ma na co czekać. Yy, tablica ogłoszeń. Zerkniemy na tablicę ogłoszeń, bo parę rzeczy... My już dawno nie zaglądaliśmy na tą tablicę ogłoszeń. Ale tutaj ciągle są nowe ogłoszenia oczywiście. No, zbyt głęboko nie będziemy sięgać, bo można by było dużo czasu spędzić przy tej tablicy ogłoszeń. Myślę, że tak do 20. Spokojnie. Zależy jak, jak, jak, da, jak bardzo się cofnąć. W każdym razie z tych ostatnich informacji 19 października taka informacja, że koledzy z Ukrainy zapraszają na konferencję ukraińskiej Wikipedii, która odbędzie się w dniach 2-3 listopada w Winnicy. Szczegóły dostępne na stronie Stowarzyszenia Wikimedia Ukraine. Nie wiem, czy jeszcze można się próbować tam wybrać. Można indywidualnie na pewno, ale... Ale czy ze stowarzyszeniem i ze wsparciem stowarzyszenia, to nie wiem, czy już, już może była ta decyzja późno, podejmowana pewnie w sprawie wiem. dotacji ewentualnych. No ale chyba jeszcze troszkę czasu jest, 2-3 listopada. No. Warto się dowiadywać, jak ktoś ma dobry powód, żeby tam jechać, to myślę, że jeszcze wszystko jest do załatwienia. Zarząd spotyka się publicznie, więc można po prostu z zarządem porozmawiać, ponegocjować w każdy wtorek po godzinie 21.00. Na kanale IRC. Jeśli ktoś chce odszukać wikimedia.pl, proszę tam szukać informacji o spotkaniach zarządu. I yy, kolejna informacja to 23 października. Jeszcze przy 19 października mhm. bym się na chwilę zatrzymał, bo tam jest dyskusja dotycząca linkowania do artykułów znajdujących się w innych wersjach językowych Wikipedii. Ta dyskusja się nadal toczy, tylko przeraża mnie, że jest y, dość spory sprzeciw przeciwko w ogóle jakimkolwiek zmianom, bo są różne pomysły, jak wprowadzić linki do innych, innych wersji językowych, y, jeżeli nie ma artykułu na polskojęzycznej Wikipedii. Y, wydaje mi się, że takie rozwiązanie byłoby bardzo pomocne, ale jest nie wiadomo dlaczego duży sprzeciw przeciwko temu. No to trzeba popytać, skoro toczy się dyskusja, no to dyskusja się na, dyskusja, tym, na tym polega. Toczy się dyskusja, padają argumenty, że będzie za bardzo pstrokata ta Wikipedia, że znikną czerwone linki, tak, ale tak ostatecznie rzecz biorąc to mnie ten sprzeciw, że w ogóle nic nie zmieniać, bo za tym jest najwięcej głosów w tej chwili i jest dla mnie przerażający. Mhm. Kolejna rzecz to właśnie informacja o tym, że mamy już wyniki tegorocznej edycji wiki lubi zabytki. To Jarl ogłosił właśnie na tablicy ogłoszeń 23 października. Wcześniej niż my, więc warto zaglądać na tą tablicę niewątpliwie. I trzeci wiki maraton w Katowicach się odbędzie w sobotę. Dzisiaj. To, to już trwa w takim razie w chwili numer jeden Biblioteki Śląskiej to też Jarl zaprosił, dlatego no, my nie zdążyliśmy o tym powiedzieć i nie zdążylibyśmy tydzień temu. Troszkę późno ogłoszone, ale jeśli ktoś chce się wybrać na następne takie spotkanie, to proszę śledzić stronę wiki maratonu w Katowicach. I o naszym otwartym, warszawskim otwartym wiki spotkaniu Jedna prezentacja jest na razie zgłoszona, chyba nic się jeszcze nie zmieniło, na, na temat prac nad listą tablic pamiątkowych projektu Karola Tchorka. Hmm. Ciekawe będzie. To... Dowiemy się dzisiaj o co chodzi. Właśnie na tym polega państwo miasto, że przychodzisz, po prostu nagle coś zupełnie niespodziewanego <głos> uderza cię tutaj, jakaś, jakaś działalność kogoś, o, o której w ogóle nie masz pojęcia. Ciekawie będzie posłuchać tego i zobaczyć. Może uda nam się zarejestrować, zobaczymy. Bo to o 16 czy troszkę później? Prezentacja trochę później, 18 chyba zaraz jeszcze dokładnie sprawdzę. Drugie spotkanie. Ja tylko przeczytam jeszcze ostatnią, ostatnie dwie informacje, że oczywiście, tutaj na tablicy ogłoszeń pojawiają się zachęty do, do czytania, komentowania, sprawdzania stron zgłoszonych do wyróżnienia. Prezentacja o 16. O 16 od razu. Mhm. No to może uda nam się to nagrać i zamieścić jeszcze dzisiaj w ramach no, tego warszawskiego otwartego wiki spotkania. Także warto zaglądać do tablicy, bo tutaj właśnie mianowane, znaczy są informacje o tym, które strony zostały zgłoszone do wyróżnienia, a to fajnie popatrzeć na takie ładne strony, które są bardzo dopracowane. Przede wszystkim, jak one są zgłoszone, to warto się wypowiedzieć, czy one faktycznie powinny dostać to wyróżnienie, bo to to toczy się dyskusja. tak? Można mm -hmm. wziąć udział, a nie potem narzekać, że są słabej jakości artykuły. Tak? Można napisać, mm, że właśnie, warto czegoś poprawić. Brakuje, tak? Mm -hmm, że coś trzeba dodać. No i z 24 października informacja ostatnia z tablicy ogłoszeń, nie mam już więcej. Tydzień artykułu zambijskiego. Zapraszamy chętnych do współpracy, napisał Stanko użytkownik Wikipedii tak się podpisujący. No to to już tablice mamy za sobą. Warszawskie otwarte wiki spotkanie to już też omawialiśmy. Wojna z firmami PR. Taka informacja pojawiła się w mediach społecznościowych, przez Facebooka dotarłem do tej wiadomości, bo tam jednak rzeczywiście to dosyć sprawnie działa, po prostu patrzysz, co kto ostatniego tam znalazł ciekawego, podlinkował i wchodzisz i patrzysz, a jest taka grupa Wikipedia Polska i właśnie z tej grupy dostałem tę informację, że zostało skasowanych 250 kont, które były prowadzone przez firmy PR. I podobno wcale nie chodzi o to, że to jest coś złego, że firmy PR prowadzą. Oczywiście, że to nie jest nic złego. Powinny nawet nawet fajnie, że to robią. Zapraszamy. Tylko, tylko one robią to wbrew zasadom. Znaczy robią to źle po prostu. Kiepsko to im wychodzi. No w, I w tym problem. Bo nie stosują się do zasad, które obowiązują w Wikipedii, a to nie jest aż tak trudne, jeśli ktoś, szczególnie jeśli ktoś pracuje w tej dziedzinie, no to powinien zapoznać się z zasadami i wtedy będzie mógł korzystać i swoją pracę wykonać odpowiednio. Więc to taka wojna się toczy, bo, no, bo, bo to jest troszkę zaśmiecanie Wikipedii, jeśli ktoś robi coś wbrew zasadom. Nasza najwspanialsza firma. Takie wpisy się niestety pojawiają. No właśnie, więc wiadomo, że to będzie usuwane. Jeśli ktoś będzie często takie wpisy umieszczał, no to w końcu jego konto zostanie zablokowane. Ale link do artykułu w języku angielskim oczywiście jest w notatkach do naszej audycji. Ja przypomnę, pl.wikiradio.org. No i tam proszę wpisać w wyszukiwarkę nowiny Wikiradia 2013 i tam są nasze notatki, ale notatki oczywiście są na stronie nowiny.podcasty.info na naszej stronie podcastowej z podcastami. I tam można znaleźć wszystkie linki do wszystkich audycji, które prezentujemy. No i co? I teraz przejdźmy do wyników konkursu wiki lubi zabytki. Kategoria. Najlepsze pojedyncze zdjęcie, pierwsze miejsce, 3000 zł, zdobyło zdjęcie pod tytułem Zespół Wzgórza Wawelskiego przed świtem w tle elektrociepłownia, Łęg, fot.jar.ciurus. Ja gorąco zachęcam do, do nadawania sobie nazw na commons bardziej takich... Y identyfikujących osobę, może to źle powiedziane, imię, nazwisko na przykład po prostu albo pseudonim, a tutaj mamy jakieś kropki to cyrus z małej litery, więc tak trochę dziwnie. Trudno to się czyta, ale jak ktoś chce być w ten sposób identyfikowany, to czemu nie? nie no oczywiście Zdjęcie tylko pode... jest przepiękny, taka, taka żarówka świeci z góry, taka czerwona, piękna. I tam mgła, która tutaj spowija dolną część zdjęcia. Jak dla mnie to, to zdjęcie jest przepiękne, artystyczne, w związku z tym tak trochę do wikipedii nie, nie bardzo bym powiedział, chociaż może jako jakiś widoczek. Znaczy, no, w końcu to jest konkurs fotograficzny, więc pewnie. To znaczy, ja bym się cały czas upierał przy tym, żeby to był bardziej konkurs y, promujący grafiki encyklopedyczne, tak? Takie, które będą dobrze ilustrowały artykuły, tak. Y, tu, nie, tu można powiedzieć, że to ilustruje, tak? Ale bardziej jest to artystyczne, niestety. Mi się podoba to zdjęcie w każdym razie. Czy nie, no, podoba się jak najbardziej? Przecież te, te kominy tutaj rzeczywiście tak bardzo kontrastują z y, Wawelem, ale, ale ciekawe, ciekawy efekt został uzyskany. Zapraszamy na stronę wiki-zabytki.pl yy, i tam trzeba poklikać, jeszcze, żeby znaleźć te zdjęcia, obejrzeć. I jest olbrzymie to zdjęcie, także można naprawdę. Zrobić piękną odbitkę, prawdopodobnie z tego zupełnie przyzwoitej jakości. Miejsce drugie 1500 zł, kaplic, kaplica cmentarna z pierwszej połowy XIX wieku z Parcewa. No proszę, jakby na Twoje życzenie. Fotografia Adam Falkowski. Dziękujemy Panu Adamowi za dobry, dobre sobie wybranie Nika i za fajne zdjęcie. Miło nam, kiedy po prostu wiemy komu podziękować za te zdjęcia. Nie wiem jakiej to jest wielkości to zdjęcie, zaraz sprawdzę. Jest 3000 na 2000 pikseli, też całkiem nie, nie takie małe 4,77 MB. Ono jest troszkę takie edytowane mam wrażenie. Ale efekt też jest niesamowity. Myślisz, że to nie jest takie niebieskie? Nie, no... Jest. W sensie, bo tu jest chyba kontrast zwiększony, tak? Jest, tak. No parę rzeczy takich sztuczek zrobionych, ale bardzo ładnie też się komponuje. Taki kontrast z kolei kultury, która wyrasta w środku takiego dziewiczego pola. Bardzo, bardzo ładny obrazek, niewątpliwie. Też mi się podoba. No trudno, te, te zdjęcia są ładne. Niektórzy mówią, że kiczowate, ale według mnie spełniają warunki konkursowe na pewno. I miejsce trzecie, 750 zł, wnętrze domu z Nowej Rudy z przełomu XVIII i XIX wieku. I tutaj mamy znowu tego samego użytkownika, który zajął pierwsze miejsce. Także troszeczkę więcej tej nagrody dostanie i pierwsze i trzecie miejsce Jarciurus. Schody, przepiękne, rzeczywiście fantastyczne miejsce. Wygląda niesamowicie. Takie bardzo zniszczone, ale jeszcze zachowane w oryginale, to znaczy nie ma tutaj żadnych gniazdek elektrycznych na przykład na tym zdjęciu, no i wielkość tak samo jak w przypadku pierwszego miejsca 4600 pikseli na prawie 3000 pikseli, 8, 8 MB ma to zdjęcie bardzo duże i wyraźne i można sobie każdy szczególik obejrzeć, powiększając to zdjęcie do wielkich rozmiarów. No i zdjęcia wyróżnione, kolegiata Najświętszej Marii Panny i świętego Aleksego w Tumie. I moim zdaniem to jest fajne zdjęcie encyklopedyczne. Tutaj widać ten budynek, no jest, tak. jest, jest precyzyjnie, wiadomo o co chodzi. Sławomir Milejski. To już wyróżnienie bez e, nagrody finansowej. Zespół szałasów na Polanie Chochołowskiej. Aneta Pawska. Też fantastyczne światło tutaj jest. E, no i to jest chyba Giewont. Tak, tutaj na no. Tak mi się wydaje. Piękne zdjęcie, naprawdę. No O zdjęciach trudno mówić w radio, więc trzeba sobie po prostu zajrzeć i, i popatrzeć. Zespół kościoła świętego Jana Nepomucena, tak zwany na wyspie. Zwierzynie z województwo lubelskie. Paweł Mazurkiewicz, proszę bardzo, rodzina. Nie znam. <śmiech> Zbieżność nazwisk przypadkowa. Zespół klasztorny Norbertanek w Krakowie na zwierzyńcu. Jeśli z Krakowa, to Jar. Ciurus znowu. Kolejne zdjęcie wyróżnione w tym konkursie tego użytkownika. Pomarańczarnia z teatrem w Warszawie. Fotografia Oleg Warszawiak. I klatka schodowa Ratusza w Kłodzku z 1890 roku. Znowu Jar Ciurus. Barokowy kościół filialny, w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny w Brzezińce, powiat oleśnicki, wzniesiony około połowy XVIII wieku, restaurowany w 1930. Fotografia Sławomir Milejski. No i kategoria ogólna liczba i jakość fotografii, to jest kolejna kategoria, bo to, ta pierwsza kategoria to była najlepsze pojedyncze zdjęcie. Ta kategoria ogólna liczba i jakość fotografii, Jury postanowiło nagrodzić następujące osoby, Jolanta Dyr, to rzeczywiście widzieliśmy ją cały czas w czołówce wysyłających, za ogólną liczbę nadesłanych zdjęć 2000 zł. Taka jest nagroda. A ile tych zdjęć? Szkoda, że tutaj nie ma informacji. Drugie miejsce, Halicki, tak się nazywał użytkownik, za ogólną liczbę nadesłanych zdjęć 1500 zł i S milejski. No to pewnie właśnie Sławomir Milejski, tak na to wygląda, za dużą liczbę zdjęć wysokiej jakości 750 zł. Dodatkowe nagrody oraz upominki Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanowił przyznać dodatkową pozaregulaminową nagrodę dla pani Barbary Maliszewskiej za szczególny wkład w ogólną liczbę zdjęć załadowanych w czasie trwania konkursu w wysokości 700 zł oraz zestaw gadżetów dla hiszpańskiego wikipedysty Diego Delso za zaangażowanie w konkurs. Ciekawe na czym polegało to zaangażowanie. Będziemy mogli podpytać organizatorów, jak się z nimi spotkamy podczas wręczenia nagród. A pani Barbara Maliszewska była w zeszłym roku przy naszym mikrofonie podczas uroczystości wręczenia tej nagrody. Można posłuchać, Można posłuchać naszej rozmowy z panią Barbarą Maliszewską. Może w tym roku również nas odwiedzi. Temat zdjęć jest kontrowersyjny. Tutaj w komentarzach do tego, tego wpisu tych wyników. Pojawiają się zarzuty, że te zdjęcia są za bardzo przerobione w komputerze. Niektóre tak, ale... Ale wydaje mi się, że to nie należy z tego robić zarzutu. Chodzi o to, żeby było dobrze widać to, co ma być widać, a nie kiedyś, jak to jest uzyskane. Kiedyś zdjęcia też przerabiały się w kuwecie fotograficznej. Też to była metoda obróbki. Podobno całkiem ciekawe efekty można no uzyskać, właśnie. w sensie takie, że kogoś dokleić, wyciąć całkiem, całkiem skutecznie. No tak, tutaj że... aż takich ingerencji nie ma. No, są po prostu poprawki, jakiś kontrastu wyciemnione, niektóre rzeczy może podretuszowane. No, zdjęcia się retuszuje przed oglądaniem. To jest oczywiste, że kiedyś to, to była strasznie ciężka praca osoby, która plamkowała zdjęcia. Trzeba było taki, taki mieć pędzelek i tym pędzelkiem się plamkowało zdjęcia, żeby nie było widać różnych zadrapań, które były naturalną rzeczą przy powiększeniach fotograficznych. W tej chwili to się robi o wiele szybciej, o wiele łatwiej. I dlaczego tej zarzucać, że, że to się robi. No to się powinno robić. Jest zarzut konkretnie o HDR. To znaczy? No właśnie nie bardzo wiem, co to jest. Myślałem, że ty może będziesz tutaj wiedział. Wyostrzony lub to HDR. Nie wiem. No, w każdym razie to bardzo miło, że te zdjęcia już są dostępne i ogłoszone wyniki zapraszamy do obejrzenia galerii. Można własną galerię utworzyć też, żeby oglądać te zdjęcia. Można je wszystkie wydrukować, można je zrobić sobie yy, kalendarz na przyszły rok. No, wszystko można z nimi zrobić, bo są na wolnych licencjach. Tak, zapraszamy. można też zamówić wystawę do swojego miasta, która jeździ po Polsce z najlepszymi zdjęciami z Wikimedia Commons i nie wiem, czy z zabytków też były wydrukowane. chyba Tak, czy nie. tak, tak. są wydrukowane, są gotowe. Adam, który będzie dzisiaj tutaj, to pewnie coś będzie więcej wiedział na ten temat gdzie i z kim. Pewnie z nim można się umawiać, bo możliwe, że komuś przekazał tą wystawę i teraz ktoś inny się tym zajmuje. Kolejna rzecz, o której mieliśmy powiedzieć, to batuta po raz kolejny. To jest hasło, które rzeczywiście powraca. Już chyba kiedyś mówiliśmy o tym haśle u nas w audycji. To jest fikcyjna postać, która została stworzona przez wymyślona po prostu. Tak, przez grupę użytkowników została stworzona. Co ciekawe, teraz ma swój artykuł na Wikipedii. Już jest tak znana, że... Aha, że to się stało. Tak, że temat jako taki jest omówiony. Bo to przeniknęło do prasy. To Z Wikipedii tak. przeniknęło do prasy. W prasie były opisy tej historii. No i w ten sposób mogła, mogło to hasło wrócić do... Do Wikipedii, bo były źródła. Tak, dokładnie, w dokładnie tak to wyglądało. Ten temat powraca przy każdym znalezionym ewentualnym błędzie, czy jak ktoś chce w ogóle napisać o błędach, to wyciąga właśnie tego batutę. Mimo tego, że jest zdaje się nawet specjalna strona, na której są wyłowione różne dziwne rzeczy, które się pojawiają na Wikipedii jakieś wiertność ktoś ostatnio się chwalił, że w, w usunął. Ktoś wymyślił właśnie fikcyjne pojęcie. Wiertność. Tak. Ciekawe. A ciekawe, ile jest takich, takich haseł w encyklopedii Britannica, bo być może też są. Całkiem wymyślonych? Być może, być może. Ciekawe, ciekawe by było, jakby ktoś coś takiego wygrzebał. Ale tam szybciej się dochodzi, bo jest mniej tych haseł i łatwiej wyłapać chyba i sporo osób przeglądających. O, tutaj też, no, ale tutaj do wszystkich nie dotrzesz, docierasz tylko do tych, które Cię interesują, ale wiertność mi się bardzo podoba. Ciekawe, co to było. To, była, to miała być miara tego, jak łatwo się wierci w danym materiale. A, myślałem, że to chodzi o dzieci w szkole, które się wiercą w <głosy> pułapkę. <głosy> no więc w każdym razie link do artykułu na temat tego właśnie artykułu, o Henryku Batucie, jest w notatkach do naszej audycji. Warto poczytać, można się troszkę pośmiać i troszkę zastanowić nad tym, jak to, jak to ta Wikipedia funkcjonuje i jak to działa, że naprawdę działa. Bo działa, bo te błędy są wyłapywane, tak? Raz, że są wyłapywane, a po drugie, no komu to przeszkadza, że jest takie hasło, dopóki komuś nie przeszkadza, no to jest. I jest zupełnie wymyślane. To, to mi troszkę przypomina historię. E, taki nowy pompon jest czasopismo już tylko w internecie w tej chwili, ale tam takie um, satyryczne czasopismo i, i było takie hasło, że e, naukowcy odkryli, że ten, który się podawał za Szekspira, to wcale nie był Szekspir. I, wiesz, I to po prostu nie ma znaczenia dla nas, że jakaś osoba inna, gdyby tak było nawet, to, to jest po prostu śmieszne, bo dla nas cenne są te dzieła, które on stworzył, które na nas działają dalej. A to, że być może ktoś inny się za niego podawał, to zupełnie jest jak gdyby nie ma nic do rzeczy. Nie? No tak, no to zasadniczo nie ma znaczenia, ale niektórzy czasami próbują korzystać z Wikipedii dla sytuacji, w których to ma znaczenie i coś potem ma z tego wynikać, tak? więc, więc tutaj też jest ten problem, że żeby tak nie robić, tak, trzeba po prostu wtedy do pierwotnego źródła, do badań, z których, na podstawie których to jest napisane, inaczej takie działanie w ogóle nie ma sensu, tak? żeby przypisywać z Wikipedii po co. To już jest zapisane, każdy sobie może przeczytać, więc przepisywanie tego po raz kolejny w jakiejś zmienionej formie nie bardzo ma sens. No W każdym razie dobrze, że są delecjoniści, którzy lubią usuwać i znajdować takie rzeczy, które są do usunięcia w Wikipedii. Jak, jak widać każdy, każdy ma tutaj swoje jakieś miejsce ja bym i tutaj zadanie. Ja jeszcze chciał zaznaczyć, że y, mówi się o wiarygodności, tak? Mi się bardzo to pojęcie nie podoba w kontekście Wikipedii, bo Wikipedia moim zdaniem nie ma być wiarygodna, czyli taka, w którą należy wierzyć, tylko ma być sprawdzalna. I no wydaje paś, mi się to sprzeczne. Masz rację. Mhm. No i to już koniec naszych wikipedycznych tematów. Przechodzimy do Wolnej Kultury. Podcast Polskiego Radia. Audycja na temat digitalizacja kultury, czyli Wielcy Mistrzowie na Twoim komputerze. Bardzo ciekawa audycja. Przy okazji przypomniałem sobie, bo tak jakiś czas temu dotarła do mnie ta informacja, że Polskie Radio przywróciło podcasty, był taki okres, że na początku zachwyciło się podcastami i dosyć dużo audycji było umieszczanych w internecie w 2006 roku. Później był okres, kiedy podcasty w ogóle zniknęły. Znaczy były audycje w internecie, natomiast nie były w formie podcastów, czyli nie można było pobrać sobie tego pliku do siebie, do swojego prostorzacza. Można było jakoś tam kombinować, przegrywać jeden do jednego, ale to, to było trudne. W każdym razie teraz są znowu podcasty. Wystarczy zaprenumerować, subskrybować i przez iTunes nawet, i można te podcasty łatwo ściągać pobierać i słuchać, kiedy się chce. Na licencjach one są nadal oczywiście wszelkie prawa zastrzeżone, ale są udostępnione, więc to już jest duży krok. To jest krok do przodu. Krok tak? do przodu. Ja nadal bym się trzymał takiego hasła, które gdzieś się tam pojawiło. Już nie pamiętam, kto to rzucił. Otwarty dostęp to za mało. No właśnie, wiele, wiele osób otwarty dostęp rozumie jako wolne licencje, na przykład, a to zupełnie jest coś innego. Digitalizacja kultury, czyli wielcy mistrzowie na Twoim komputerze. Dyskusja odbyła się pomiędzy kilkoma osobami. Tutaj zaraz spróbuję. Tutaj mam link chyba tylko do nagrania. go Tak, ja właśnie dlatego szukam. Michał Merczyński, dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Wszystkie utwory, tak, tutaj próbuję wyłowić te nazwiska. Jarosław Lipszyc, Łukasz Barczyk, Mirosław Filiciak. No i jeszcze grupa jakaś muzyczna. Ja słuchałem końcówki tej audycji, bo dostałem też przez Facebooka informację, że właśnie w tej chwili jest... I potem tak sobie zdałem sprawę, że pewnie już nie można tego posłuchać, ale okazało się właśnie, że są podcasty. Całe szczęście. Tak. I teraz jeszcze tego nie dosłuchałem od początku. Końcówkę słyszałem, ale, ale od początku nie. Bardzo ciekawa audycja, bo ciekawe tematy porusza, takie o których w ogóle się nie mówi, bo na razie się w, w głównych mediach mówi tylko o tym, czy ma być wolno, czy, Różne rzeczy robić. Co znaczy, ja nie wiem, czy o tym się mówi czy w głównych nie? mediach, bo tutaj miałbym wątpliwości. Rzadko się mówi, ale w trójce jak widać mówi się i to była debata, która odbyła się też w dodatku w studiu. Nie, nie w studiu takim małym jak radiowe, tylko w studiu koncertowym z udziałem publiczności. To też ciekawa forma. Jest tam kilka tych, tych debat też w formie wideo, chociaż nie wiem po co, ale, ale są. Można popatrzeć sobie na tych, którzy mówią. No to zachęciliśmy mam nadzieję do posłuchania tej audycji. Spamowanie na Facebooku. Spamowanie polega na tym, że się umieszcza niechciane jakieś informacje. Facebook już z góry wiedział, że internet zalewa fala spamu, więc pewne zabezpieczenia w tym kierunku zostały utworzone razem z tworzeniem Facebooka natomiast pojawiają się takie wpisy, które kierują na strony zewnętrzne i wtedy wyłudzają różne hasła, różne piny, różne, każą się zapisywać na jakieś subskrypcje, no i przez to przez to wpada taki użytkownik w ciąg różnych bardzo dziwnych sytuacji. Na przykład na jego Facebooku nagle się pojawiają jakieś wpisy, których on nie zamieszczał. Tak, zdarza się coś takiego. Zdarzało mi się paru osobom zwracać uwagę na to, w co klikają, żeby uważały. Czas... Problemy też są takie materiały, które nie, nie rozsyłają się same, tylko ludzie je po prostu udostępniają w dobrej wierze, tak? że komuś pomóc, ktoś nam czegoś potrzebuje. I tutaj też apeluję, żeby sprawdzać to, tak, po prostu pisać do tej osoby, która to udostępnia, czy to aby na pewno, czy ona zna tą osobę, tak? Który, dla której ma być niby zbierana kasa, tak? czy to faktycznie coś takiego jest, czy to jest po prostu automatycznie przesyłane. tak? Także ostrożnie. No, do... Jeden spam to jest taki rodzaj, gdzie po prostu prosi się o pieniądze na, na właśnie nie wiadomo na co i tak trudno to zweryfikować na co te pieniądze są, ale jest też rodzaj taki, że po prostu całe konto twoje się przejmuje i to jest groźniejsze, bo przy pomocy jednego SMS-a właściwie można konto przejąć czyjeś na Facebooku. Jeśli ktoś tobie jeszcze przekaże, co tam w tym SMS-ie dostał. No, ale to szczegóły zapraszamy do e, artykułu, który jest na ten temat e, w notatkach do naszej audycji nowiny.podcasty.info. Nowiny e, 43. tydzień 2013 roku. E, YouTube i licencje Creative Commons. E, więc e, tutaj pojawiła się taka e, historia, e, że... Na YouTubie jest tylko jeden rodzaj licencji, dwa rodzaje licencji, które można określić dla własnej twórczości. Jeden to jest standardowa licencja YouTube, a drugi to jest Creative Commons Uznanie Autorstwa. W dodatku YouTube umożliwia zmianę tej licencji w dowolnym momencie. To mnie zawsze dziwiło, jak można robić system, w którym da się zmienić raz na daną licencję. No, dlaczego nie? Dlaczego nie? No, jeśli twórca ma prawo. Y, to jest nieskuteczne, bo ktoś pobrał, nie czego? wie, tak? W związku z tym. Moim zdaniem to jest, to jest sens tak? To wymaga od użytkownika, żeby w zasadzie wymagał od użytkownika, żeby archiwizował ten materiał, tak, żeby pobierał jak było na wolnej, tak, jakby chcieć się tego no, trzymać. To prawda, ale my właśnie w prawie są skuteczne rozwiązania, bo taka dyskusja też się zaczęła toczyć w, w grupie e-mailowej. Przeczytam dwa fragmenty, ktoś wymyślił taką, właśnie to o czym mówisz, czyli wymyślił ktoś, że taka firma, jakaś tak zwana bydlacka korporacja udostępnia kilka obrazów piosenek na licencji Creative Commons, potem robi sobie dłużników, czyli wszyscy używają tego, tak? bo wiedzą, że jest na licencji Creative Commons, potem cofa tą licencję Creative Commons, robi, że jest wszelkie prawa zastrzeżone, sprzedaje owe utwory, umawia się ze znajomymi na wystawienie faktur i po kilku latach pozywa użytkowników za zmyślone kwoty z faktur i odsetki. I, i tych, którzy, którzy udostępniają te utwory, na, jakby korzystają z nich na licencjach Creative Commons, chociaż już ich nie ma. Ktoś może taką firmę sobie wymyślić, wyobrazić sobie można, ale prawo polskie przynajmniej określa, że tak jak tutaj pisze Polimerek, że można zerwać każdą licencję, która była zawarta na czas nieokreślony, Czyli można po prostu zerwać, tak? I nie można udzielić skutecznie licencji wieczystej, tylko że zerwanie skutkuje dopiero na koniec roku kalendarzowego, w którym się ogłosiło owo zerwanie. Czyli jeśli na przykład dzisiaj bym ogłosił, że zrywam tą licencję, to ona jeszcze obowiązuje, ta licencja, do końca roku kalendarzowego i wtedy przez ten do końca roku można to bardzo rozpowszechnić i zapisać wszystkie informacje na temat tego, że właśnie jest na wolnej licencji, że było wtedy, kiedy ja pobierałem. no i, I nie działa wstecz, czyli nie można wcześniej zabrać licencji, która była wcześniej, bo skoro była, no to była i nie można cofnąć tej licencji, która była wcześniej. I, i teraz to znaczy, jeśli licencjobiorca zachował sobie jakiś dowód, Stronę. Właśnie o tym mówię. No, nie jest to łatwe, ale te dowody można znaleźć. Że mu licencja została udzielona i nie został przez licencjodawcę o fakcie zerwania skutecznie zawiadomiony. To jest ciekawe. Musiał być skutecznie zawiadomiony. Ktoś, kto korzystał z, twojego, z, z Twojej licencji, to zupełnie nic mu nie grozi, przynajmniej na gruncie prawa polskiego, tak pisze Polimerek. Natomiast jak zostanie zawiadomiony, to ma tylko obowiązek przestać korzystać z utworu na zasadach zerwanej licencji z końcem roku kalendarzowego, w którym to powiadomienie otrzymał. Czyli w praktyce, jak ktoś udzielił licencji typu Creative Commons, czyli skierowanej ogólnie do wszystkich, którzy chcą z tego utworu korzystać, to aby ją zerwać, musiałby jakimś cudem uzyskać listę wszystkich osób, które z jego oferty zdążyły skorzystać i wysłać im wszystkim listy polecane z zawiadomieniem o zerwaniu tej licencji. Życzę powodzenia. Dodatkowo w przypadku, gdy zerwanie wiąże się z jakimiś nieoczekiwanymi kosztami licencjobiorcy, dajmy na to konieczności wycofania z rynku książek, w których jest ilustracja z zerwanej licencji, to może ten licencjobiorca pozwać licencjodawcę, o odszkodowanie. Także to są konsekwencje i jest coś wymyślone już, na szczęście, e, chyba e, w, w prawie polskim i, i jakaś skuteczna ochrona jednak tych dzieł jest. I dlatego bym się trzymał, że nie warto robić w serwisie opcji wycofywania licencji, bo są takie skutki, że trzeba wysyłać listy polecone, tak? I to jest bez sensu. No ale można wycofać, jeśli stwierdzi, że na przykład. E, umawiasz się tak z wydawcą, no bo na przykład napisałeś książkę, udostępniłeś ją na licencji Creative Commons, no ale ona jakoś nie rozchodzi się w internecie, jakoś nie, nie widzisz, żeby tam ktoś był, ale przychodzi do ciebie wydawca i mówi, słuchaj, jak chcę kupić od ciebie tą książkę, bo nie wiem, bo nie wie, że jest w internecie za darmo, nie zna się na licencję, on chce kupić ode mnie tą książkę, bo ją zobaczył, przeczytał i, i podoba mu się. Mówię, no dobra, ale to są prawa autorskie, musimy podpisać umowę, to ja mogę podpisać, ale od przyszłego roku kalendarzowego. Wtedy zmieniam tą licencję, jak gdyby blokuję już dalsze jej rozpowszechnianie od nowego roku i z tym wydawcą mogę podpisać tą umowę, on mi zapłaci wynagrodzenie. No honorami. jest to jakieś rozwiązanie. No jest, takie sytuacje mogą być i będą pewnie coraz częściej, chociaż na razie to są jeszcze kuriozalne wypadki. No ktoś kto dostępny na, na licencji Creative Commons to po prostu mówi proszę bardzo róbcie sobie z tym co chcecie. Ale, ale niewykluczone, że ktoś zrobi karierę i nagle będzie musiał wycofać te licencje albo taką umowę podpisze z kimś kto będzie chciał go a chciał być jego menadżerem, czy chciał będzie go wspierać i zarabiać na tym, na tym, co ten ktoś tworzy. Niespodzianki od Facebooka. Nie wiem, czy to nie jest to samo. No nie. nie. To jest a nie. inna niespodzianka no tak, od Facebooka. To właśnie, to są takie niespodzianki bardzo przykre. Ja ostatnio odkryłem taką niespodziankę. Wiadomości, które dostawałem do mojej skrzynki na Facebooku zostały przeniesione do jakiejś nowej skrzynki, której, o której w ogóle nie wiedziałem, że jest. Inne. Miałem wiadomości i tam zawsze otrzymywałem wiadomości, a mniej więcej rok temu albo na początku 2013 roku, ktoś w Facebooku wymyślił sobie, że stworzy taką skrzynkę, inne, no i tam niektóre z tych wiadomości będą trafiały. Zamiast do mnie, to do tej skrzynki inne. Także sprawdźcie swoje konta na YouTubie, na, na Facebooku, nie na YouTubie, no i to by też sprawdź, bo nie wiadomo, czy czegoś takiego tam nie ma. <głos> Mogą się takie rzeczy dziać i będą się działy. No, ja ciągle uparcie, jak wchodzę na Facebooka, muszę zmieniać sortowanie postów na moim. Nie da się na stałe, oczywiście, na bo Na stałe co? się nie da. Trzeba zmieniać najnowsze, żeby wyświetlał, a nie najciekawsze. I tak, Facebook sobie wymyślił, które są najciekawsze i wie lepiej niż według, ja. według Facebooka najciekawsze nie zawsze są te same, które są dla mnie ciekawe. Ale widocznie, Facebook chce koniecznie być mądrzejszy od użytkowników, to jest narzucić. dla naszego dobra. To jest dla naszego Facebook dobra. Facebook chce naszego dobra. Tak jest. Był kiedyś taki żart, że rząd chce waszego dobra. Nie, to radziecki oficer się zwraca: rząd chce waszego, dobra, waszego najlepszego. Nasze najlepsze, to my wolimy zachować dla siebie. padła odpowiedź. A ta opcja na Facebooku faktycznie jest mało popularna, bo nawet nie jest przetłumaczona na przykład na Esperanto, gdzie są wiadomości, ale już te inne są wpisane po angielsku, jako nagłówek, także, także faktycznie wiele osób o tym nie wie. No tak. No więc śledźcie, sprawdzajcie, bo to warto wiedzieć, jak, jak postępuje z nami. No taki na przykład sobie Facebook. Kolejna rzecz to nowości wydawnicze w stałej cenie przez rok. Co to jest? Mamy już mało czasu, także bardzo proszę o streszczenie. Streszczenie. Albo przenosimy na przyszły tydzień. Polska Izba Książki wymyśliła projekt ustawy, że wszystko, co się nowo wydaje, ma mieć określony czas, być wszędzie sprzedawane w tej samej cenie. Nie wolno w Tak jak papierosy. Na przykład. Bo właśnie tak jest z papierosami, że w tej chwili gdziekolwiek nie kupisz, jest ta sama cena. Tak. A to ciekawy pomysł. A to jest skąd, przerażający pomysł. Skąd, skąd taki pomysł? Nie wiem skąd oni to wymyślili, dlaczego tak podobno gdzieś coś takiego działa w jakichś krajach, ale, ale to jest przerażające dla Gospodarka mnie. Gospodarka centralnie sterowana to już mieliśmy. Chleb też kosztował kiedyś równo wszędzie. Tak, no ale nie może być tak, żeby ktoś książki sprzedawał tak tanie, no bo przecież oni wtedy tracą, no to jak tak można. No, to, to zależy od kosztów, które ma ten ktoś, kto sprzedaje, bo jeśli sprzedaję w centrum Warszawy, w, w hotelu Marriott, mam księgarnię, no to tam są wyższe koszty utrzymania tej księgarni niż na bazarze w Pcimiu Dolnym, bo tam no. będzie mniejsza cena za wynajęcie powierzchni chociażby. Powierzchnię też nie zawsze trzeba wynajmować, bo się sprzedaje przez internet I to jest chyba jeden z głównych tutaj problemów. Mm -hmm. No właśnie, a jak jest ze zwrotem książki przez internetu? Tak się zastanawiałem, bo możesz w ciągu 10 dni możesz odstąpić od umowy kupna w internecie. Masz na myśli książkę na elektroniczną? Nie, książkę zwykłą. A to chyba ją kupić, trzeba zeskanować normal... i oddać. Chyba normalnie można odesłać książkę papierową. No, nie właśnie. wiem, jak to wygląda, ale one są foliowane i to może być ten problem, bo tam chyba ma być bez śladów użytkowania, czy jakoś tak... No, nie. Bez śladów użytkowania. Jeśli fol folię zdejmiesz, to nie jest ślad użytkowania. Nie jest ślad użytkowania? No, nie, absolutnie. No, okej. Okay. I co? Ostatni temat zostawiamy na przyszły tydzień? W zostawiamy takim w takim razie do posłuchania. Bo jest dłuższy chyba, tak? No, Biblioteka Otwartej Nauki no, Seria Myślę, no właśnie, że coś to warto, można by puścić warto w trzeba zobaczyć, czy to są na wolnych licencjach. Są. No to będzie można może z tego radio zrobić też. Zobaczymy podcasty może. E, no to już wszystko w takim razie w dzisiejszej audycji. E, zapraszamy na warszawskie otwarte wiki spotkanie dzisiaj albo za miesiąc, bo za miesiąc pewnie znowu się spotkamy. Mam nadzieję. W państwo miasto, Andersa 29. Do Dziękujemy usłyszenia. bardzo i do usłyszenia.